<mix> je ne revoyais de sang sous les toits de Paris, de l'hiver, de gentils amoureux, mais c'est fait, j'ai déjà renoncé, on est là tous les deux, c'est pas récoupé, pas mieux, c'est pas vrai, c'est pas mieux. Je vais m'obliger pour me sevrer, je vais me forcer pour t'oublier, je vais m'engager à t'ignorer, à détester ce que j'aimais. <mix> <mix> <mix> <mix> Ale co? wzrok? Czekaj, to było zimą? Mi się wydaje, że. Nie, to była jesień. Byliśmy w tym samym gronie, był jeszcze Tomas, którego dzisiaj nie ma. Mi się wydaje, że jakiś 2010 ja wiem, listopad, grudzień. No, czy może. Jeszcze, może troszkę później, może na śniegu, wiosnę. Śniegu nie wcześniej było, nie, ale... dlatego że ja zacząłem Kapok nagrywać we wrześniu. W takim razie na wiosnę bardziej. Tak. Hej. Jakoś koniec, bardziej koniec zimy, początek wiosna. Potem pamiętasz, jak na, latem nagraliśmy dwa dziady z lasu, czyli długie no nocne Pamiętam, jak ten, urodziny miałeś przecież na początku czerwca, co siedzieliśmy na tej działce twojej. Tak. To była to twoja siostra. Tak. Co się odnaleźliście po latach. <laughs> I, ten, I ona właśnie coś mówiła o, o, ten, o no, tym, to że to jak się dowiedziała, że tak, że ja z Tomasem graliśmy. No to to musiało być z 2 trzy miesiące wcześniej góra, nie? No. I potem nagraliśmy latem, dwa dziady z lasu, a potem jeszcze były trzy dziady z lasu z Tomasem. Wynie, też to graliśmy już późną jesienią. Czyli... No tak, tak. No czyli tak jakby nie patrzeć na to, więcej tych pierwsze dziady z lasu w takim razie tak na oko powstały mniej więcej... Rok temu. Rok temu, no nie cały rok temu generalnie. Są to zawsze takie epizody nagrywane przypadkowo, wrzucane niechronologicznie, jako takie wypełniacze, taki intymny wgląd w konstancińską grupę ludzi popijających browary w lesie. Chociaż dzisiaj nie browary, bo ja się raczej piwkiem jak zawsze. Koledzy natomiast doszli do wniosku, że piwko w temperaturze minus 9 to jest troszeczkę jednak niecywilizowane i niekulturalne zachowanie. W związku no, z tym wiesz. przynieśli sobie butelkę Koli, butelkę rumu, wymieszali siśty, siśty. Wiesz Bartek, my mamy zamiar dłużej trochę na <grym> Ciebie posiedzieć. Nie, no tak, je, bo tu jeszcze rozbudarkę. trzeba wyjaśnić, że <grym> ja dzisiaj tak skromnie, dlatego, że wieczorem czeka na mnie impreza, więc tak wpadłem sobie, bo żeśmy wiesz? się z Jarkiem dawno nie widzieli na no tydzień albo oczy, dwa. <grym> Nie, nie, no, nagrałem no ostatnio, mm, tak, <laughs> miałem akurat taki moment, dzieci nie było w domu, było u dziadków, Ala wyszła, więc a nie, siedziłem, zawsze, a pogram sobie. Zawsze towarzystwo, nie? Może jakiś temat się nawinie. Dzieci to nie powiedzą mi za dużo, imprezie. chociaż młodą nagrywałem już, na imprezie być może. Ach, o to ci chodziło. No mówiłem no, takie sytuacje, że grałem podwana, na przykład ostatnio w Łodzi byłem, to złapałem Maćka Łazowskiego, nagrałem fajny wywiad, pogadał trochę o planach, o, o starych projektach. Ale oprócz tego nagrałem jeszcze taką typową imprezową. To, to, są tak, to są takie cykle. Dziady z lasu to są takie audycje, kiedy my siedzimy na przykład. Ale jest też cykl z dyktafonem wśród zwierząt. I to są właśnie imprezy komiksowe, gdzie ja tam Aha. gadam z ludźmi. Właśnie głównie o komiksach, jakieś takie typu rzeczy, tam krótkie takie wywiady. Raz miałem także zupełnie krótko pytanie odpowiedź do widzenia. A raz także przedstawiałem ludzi, troszeczkę jakby takie dłuższe rozmowy na ten temat. Ten? Uważam, że to fajnie wywiady. Czasem tak z ludźmi nagrywam. No, Jak to wygląda? Jesteśmy w trzech czwartych tamtejszego składu. Nie ma Tomka, który nie mógł. Pozdrawiamy go. Pozdrawiamy jak zawsze. Bo Tomek się, się zagubił. Parę razy już tam był na warsztacie Mielony w kapoku. Słuchał paru sytuacji. Do niektórych się ustosunkował. Do to... mocno. Ach, to tam starymował. do jednej. No tak, że, że wymyślił paralel o aż, tym, że Fred sobie wybił zęby. Aż byłem, Nie, ale to aż byłem zmuszony napisać Mój pierwszy wpis. Nie, <laughs> pamięta, no bo tam... No. Aj, bo ja go spotkałem w y, Kerefurze w starej papierni i mówię stary zmyśliłeś, bo Gacy mówi, że nie tak było no to się uniósł z honorem, no to w porządku nie, może nie należało tego mówić publicznie w internetach no Ale wiesz, nie wiadomo kto ma rację, Fred w końcu odpisał czy nie? Fred odpisał że Gacy, Gacy ma rację. Gacy ma rację. Tak, że no, to tak nie było. To, tak to bywa, nie? nie. Nie zawsze Tomas ma rację. Wiadomo, no. ale mi ręka, mam ciężkie rękawice. Nie no, ale on tak czasami myśli. Nie? Nie Ostatnio tak zrobiłem myśli, nie na dobra, przykład nie. dobrą serię w filmach. Mam taką serię na przykład o filmach na podstawie komiksów, więc opowiadam okay. na przykład o Pierwowzorze i ten, albo o książce i o adaptacji. Czy to jest rzecz biorąc... cały kapok? Czy do Michała to teraz tak opowiadasz? Nie, no tak podsumowuję i do Michała, i do nowych słuchaczy, którzy chcieliby się zagłębić w starsze rzeczy. A poza tym widzisz, to jest tak. Ja na przykład startuję teraz w takim konkursie Europejska Nagroda Podcastowa w kategorii Osobowość. Dlatego, że to nie jest do końca tak, że ludzie słuchają dla jakiegoś tematu. Wiadomo, że są podcasty, które są tematyczne. Na przykład Radio Stephen King to, to są zawsze omówienia książek, tematu, informacje o Stephen Kingu. Chcą, prawda, posłuchać, nie? Facet, który to robi, to jest jakiś pierdolony tytan pracy i on siedzi i bardzo dokładnie Cicho, montuje. wszystkie. będzie słuchał wszystkie, Ja wiem, wiem. <laughs> Wycina na przykład wszystkie cisze, wszystkie, o, i tak dalej. I ma tak, jak Radzie. ja robiłem takie rzeczy. Nie, no ja w b 180 robiłem Tyle. takie rzeczy, by się w 3 minutach zmieścić. Teraz mi się nie chce. Teraz mam taką A zasadę, że na przykład długo, siadam. dużo czasu by zajęło, nie? Tak, Słuchaj i na jednym wdechu robię życzę. cały kapok 20 minut, wiesz generalnie tam na przykład 2-3 dni chodzę, obmyślam sobie słychać temat. Głosy w kuchni i w ogóle, nie? Tak, jasne. No, ostatnio ktoś powiedział, że chyba w szafie nagrywałem i coś przestawiałem. Ale tak normalnie byś to powycinał, jakbyś ci się chciał. Tak, ale tak. mi się nie chce, wiesz, ale i to jest się tak. Się chce, no. Ja startuję tam w tym European Podcast Awards w kategorii osobowość. Dlatego, że dużo ludzi słucha ty jednak.. Masz, ty masz taki specyficzny, że o wielu rzeczach opowiadasz. Tak, ale lubię często ja jest tak i ja też był to temat lubię. Przywodni, a później się zrobiło z tego, wiesz, wiele od Ale miałem dużo tematów. No, no, dużo mówiłem o komiksach, od tego zacząłem, bo na tym się dobrze znam ale i to w tym miałem sprawę chyba... mówienie. Nie? Ludzie myśleli, że to o tym będzie, nie? I to jest często o tym. Ale to jest notorycznie o tym. No niektórzy, na przykład... niektórzy są tacy, że się cieszą, że znowu jest odcinek tak, o Osta komiksie. Tak, ostatni odcinek... Bo nie lubią innych na przykład. No niektórzy są tacy, co nie lubią, no. ale ostatni odcinek był właśnie też o komiksie, bo mówiłem o yy, animacji Batman rok pierwszy, która jest adaptacją komiksu, więc było i oryginale, było tym, co mi się podoba w adaptacji, co w oryginale było, tak, wiesz, troszeczkę dywagacji pobocznych są też ludzie, którzy lubią słuchać Mają takich odcinków kłopatę. jak ten, który <śmiech> <śmiech> o się w zasadzie nie mówimy to no jest takie radosne o pieprzenie rzeczy. są ludzie, którzy lubią właśnie, ja to mówię na to, radosne pieprzenie na tym polega bycie osobowością no ale są, też, są też odcinki, w których opowiadasz o swojej przeszłości no, to, to też, też jest podosobowość. No, no, to są takie biograficzne, generalnie rzecz biorąc, No ale no to pod, y, bardziej tworzysz wizję swojej osobowości, tak? Przedstawiam może jak nie tyle teraz nowej osobie przedstawił wszystkie odcinki, ona by to słuchała, no to by miała jakiś tam przegląd, nie? Tak, się tak, że ona no podstawia tego co o mówię tak? to ja wtrącam takie osobiste wtręty, Bo zresztą ja lubię dygresję bardzo. I, ale tak jak wracając do spraw technicznych. Lubię usiąść, odpalić dyktafon i przez 20 minut opowiadać o tym, co sobie przez ostatnie tam 3-5 4 5 dni miałem okazję przemyśleć, czasem dłużej, bo z Zawsze niektórymi tak. rzeczami się nosiłem długo. Zawsze możesz powiedzieć, że nagrywasz odcinek, a nie gadasz do siebie, tak? No, coś w tym jest, prawda? Takie gadanie do siebie w dużej mierze to jest, dlatego że no, nie masz takiej bezpośredniej interakcji. Są komentarze, są jakieś tam uwagi, gdzieś tam ktoś coś napisze. Na Facebooku się czasem ktoś odezwie, albo na Twitterze, ale mimo wszystko nie masz bezpośredniej interakcji. Kiedy mówisz do gąbki, to w dużej mierze mówisz jednak yy, do siebie. Kręci. Zanim dojedziesz, to już cię puści. Myślisz? No ja. Wiesz, Michał, my dzisiaj dłużej, nie? No wiem. Tak? Trzeba coś wymyślić. Ja się podziałał tylko.. Ja, się tak, ja się tak było. nastawiłem na pizzę. Ale... Skierowałem ja na mikrofon, też. ale Możesz nie możecie jeść. tego widzieć. Na stole leży latarka. Stoi pusta butelka po koli. Stoi pełna butelka z kolą. Stoi pół butelki rumu. Pusta puszka od piwa. Michał, jest coś poopowiadaj o grzejniku. To moja. Grzejnika, kurwa, głośnika. Nie ma ważne że na głosie, Ty masz, w tym czasie, kiedy nas nie było, rozmawiałem z Jarkiem, obiecałem mu, że jeżeli wygram European Podcast Award i dostanę dyktafon, to mu ten dyktafon pożyczę, żeby mógł stanąć w szranki z całym z światem i też spróbować ponagrywać coś samodzielnie. A oblałeś się. Nie, ale tam poszło parę kropel. Ale... Dobrze, że parę kropel. Ale... Ciężko jest rum do butelki od koli wlać, gdy jest się po jednej takiej butelce. koli, bo od koli wełbie się wali. No właśnie. Ej, mało zostało coś. Srasznie. No właśnie. To nie A to było, było 0,7, czyli tam tamta była to bardzo mocna. Pół pół. No ale wlaliście pół na pół <głos> tak. z litrową butelką, więc wiesz. No właśnie. 0,7 litra tak. i jest różnica. No to teraz <głos> trzeba dolać tylko dotąd Jarek, wiesz, więcej bym nie mnie nalewał. Tak? No bo będzie rośnie niczało, ale będzie nie A bo to jest druga, ja już wiem z plecaka. Tak jest. No dobra, no to weź tam krzyknij w razie czego. Nagrywasz czy... Nagrywam, tylko mi się splątał kabel od słuchu. Czyli nie słyszysz słuchawcy. słuchawce, tak? Słyszę, tylko mi się kabel splątał. O, po prostu. Starczy. Tak już? No jasne, mówię, ci będzie lepiej. Weź wymieszaj. To, to będzie dopiero wie, chaos. To, możemy, to będą tak. chyba najbardziej o, i to się chaotyczne działania. <głosy> ja zaproponowałem Jarkowi, że. starsi i coraz mniej ogarniamy to <głosy> Jesteśmy starsi i trochę mądrzejsi. Tak, Kazius Staszewski śpiewał. Wróg piratów w Polsce. Tylko hołdys jest większy od niego. I koniec na tematy aktualne, bo mnie aż te lepiej. Przy tej ale okazji nie, lubi jakoś, ale nie, nie. nie, nie ma sensu w sobotę gadać o tematach aktualnych. Ja, hołdys nie powinien mówić o pirację, bo kiedyś jak mu zrobili na lot do sklepu, to miał same Windows i pirację. Ale ty tak jak Hołdys w tym yy, w perfekcie, nie? Już perfekt nie kawałki naprawdę. Ale co? No rżnię teraz? kawałki, no kiedyś, wiesz te wszystkie kawałki Perfektu są zrżnięte z zachodu, kurde, nie wiem, jakieś hity, no naprawdę mnie no ale... Na, ja też nie, wiesz, no, nie lubię ich, bo, bo nie są... Może nie tak jak papierowy księżyc, no, zrżnięty to to z Moonlight Shadow, no z, to wiesz, ale no, nie, Niemen tak samo rżną kawałki, wiesz, a wszystko tak się Niemenem, normalnie porno, tak nie no, w tamtym czasie, wiesz, w tamtym czasie Mi, w Kasi, był taki kompozytor w Polsce, że przychodziłeś do niego i Słuchaj, chciałbym, żeby brzmiało jak taki kawałek I on mówił, nie ma sprawy A I Michał, pisał Ci coś, Michał, co nie narusza drążyłeś kiedyś takie te, te, tematy? I znaczy, no tak, to, wiesz, to, no co było no, Znaczy, no to jest słychać, wiesz a, że słyszysz, no, jak po po jest, księżyca, to wiesz, z no, jak tak jakiegoś innego, innego Ale wiesz, innego tak? samo jak wiesz, tak? Ja myślałem, sklep... że się interesowałeś po prostu, że jaka jest tam geneza tego wszystkiego, nie? Nie, no, Stanie, no, geneza jest genezji. taka, że po prostu kto tam gdzieś wyjeżdżał gdzieś na zachód, wiesz, to tam posłuchał jakiegoś Elvisa czy jakichś innych Beatles'ów, wiesz, i wracał tu do Polski. W nie miał a w Polsce, do no dokładnie, nagram. wiesz, i robił wielką karierę raptem. Poza tym bo na pewno był agentem, kurde, wiesz. <gry> no jak on na zachód, to musiał być agentem. No dokładnie, innego by nie puścili. No, no tak było. No tak było. Też chyba jestem agentem, bo jak miałem 6 lat, czyli to był rok 84, to wyjechałem za granicę. Jeśli pojechałeś na przespiegi do Szwecji? No, donosić w Polsce ludowej. ja to wiesz. Jaki ten kapitalizm Ja jestem czerwonym lewakiem, z mentalnością komuszą. Tak mnie określiły prawicowe siły w internecie. Ale to każdy ma taką mentalność, by się tak wychował, ten... mi się wydaje, w takiej rzeczywistości promem, trochę. Promem popylaliście, tak? Promem, taki. promem. Ale ty, o... ty o... chyba nie pamiętasz, no, pamiętasz. Doskonale pamiętam. Wiem, że opowiadałeś to w którymś tam odcinku, ale... Doskonale pamiętam. Był odcinek, gdzie mówiłem o Szwecji. no, Jeś, no Ja byłem długie. 6 lat, to już dzieciak taki całkiem spory. No. pamiętasz sporo z rejsu. Dużo pamiętam z tego, co tam wtedy się działo. A, wiesz, to był zupełnie inny świat. No Mocno. i dokończę... Obiecałem Jarkowi, dobre, że nie. <coughs> no, ale nie mu zna, ten ale nie nie zna, Niezła dygresja, nie? Jak ja, kurwa ten, Gniazdo Światów, nie opowieść w opowieści. Tak, ja tak <coughs> lubię, to jest A tak zwana powieść, tak mamy, powieść przecież, szkatułkowa. Jak, jak słuchasz z czegoś... Beniozki tak czy przy kapoku, jest to jest mógłby mi czyścić buty. <coughs> <coughs> w każdym razie, jak, <coughs> Jarek powiedział, że nie wiedziałby, czy miałby temat. tak jakbyś kiedyś napisał książkę o kapoku, to dopiero by było wzięcie. Ja tak mam czasem, że ostatnio machnęliśmy rozmowę z ja Maćkiem Pałką na temat ja tyle do opowiedzenia. jednego komiksu i tak nawiązywaliśmy do różnych rzeczy, to na kulturze stwierdzili, że nikt nie będzie wiedział o co chodzi. No bo tak, no może trochę za bardzo się zgłębiliśmy w temacie. No bo jeżeli rozmawiacie tylko, o co was dwóch interesuje, no to kto to może mieć? Ale wiesz, no słuchaj, no ja lubię dygresję, no na Twoja przykład żona opowiadam, się skapnąć o co chodzi, a nikt więcej. Ja opowiadam na przykład <laughs> o obcym, to fajnie jest powiedzieć co myślę na temat generalnie Ridley'a Scotta, co on zrobił, jakie dobre filmy. Jakie złe filmy, jakieś ciekawostki na temat na przykład tego no. co się działo z aktorami, jak to Cześć, było grane Marku. i tak dalej. No możemy przerwę jakiś telefon dzwoni, ale. Co nie, no, no możemy nie. przerwać, uf, uf. jeśli uf. Nie tak uważasz, ale wiesz. Słucha. Jarek powiedział, że nie znajdywałby chyba dużo tematów do grania. Jarku, rozwiń myśl. No, no to... Tak mi się wydaje, no bo wiesz, a czy mamy, mam porównanie do swojego guru, <głos> który właśnie trzyma ten dyktafon w ręku. Nie słuchajcie dogadaj. gadaj. I w porównaniu z nim no to, to o czym ja mogę opowiadać, nie? Nie miał, wydaje mi się, że nie miałbym wiele rzeczy, no może interesuje się innymi zupełnie rzeczami, ale no nie, chyba nie potrafiłbym o nich opowiadać, no. I na przykład bałbym się że ja wrócę, nie znaleźliby się słuchacze o, na takie na tematy Górze, to o, to wiesz, no, słuchacze To tego, to nie tego wiem. niszowego tematu się znajdują dopóki, dopóki tego bo tego kogoś interesuje tak naprawdę dopóki tego bym nie opublikował no to, to bym się nie dowiedział tak? zamiast jakbyś nie chciał tak e, robić swojego projektu to ci proponuję na przykład slot e, dajmy na to w niedzielę w Kombinacie, bo tak jak no no to... robił nie będzie. Chwilowo. Ale co? On tam nagrywał coś później, bo jakiś ostatni odcinek to miał chyba w listopadzie. No bo nagrał czy... cztery i jakoś tak go pochłonął. A wiedział. on był, tak? A on no. był w sumie na równi z tobą, tak, że mi co tydzień musi się no, coś nagrywać. Da, był też pod pomysłodawcą całego. I co Ale Skoda, z... co że że Co się z nim stało w ogóle? Nie wiem, no. A co? Żyje. Że... Widziałem się z nim, udzielałem mu dwóch wywiadów ostatnio, ale. Jakoś tak, nie ma czasu nagrywać. Ale jakoś tak całkiem, jak słuchałem na początku, to miał tam zamiar, miał pomysł. I nie wiem, no coś, coś powiedział i nagle gdzieś I zginął. No, ale nawet byście sobie na zmianę po prostu mogli dawać. Wydaje już. mi się, że całkiem to nawet fajnie wyglądało. Nie, ja tak też cenię to, co on mówił. Bo tak widać, że po pierwsze fotel z mikrofonem obyty, więc z werwą i tak jakoś w sposób przemyślany to konstruował. No ale no, co zrobisz? Aha, czyli... Się odłączył na razie. Chwilowo sobie zrobić. Co to liście pod nami są? Co a co się spodziewał w lesie? No nie wiem, a śnieg leży. Chociaż tu pod daszkiem nie ma śniegu, więc. To tu są liście. Skąd liście pod daszkiem? No ale co? No nie wiem. No, z tymi tematami no, to mogłoby być problem. Nie? Chyba, że naprawdę bym złapał taką fazę, żebym się odciął. Tak, mówię dobra, nagrywam coś tylko i wyłącznie ze swojego punktu widzenia. Tak, gadam, gadam, gadam. No i dobra, leci, tak? I zobaczymy, jaka będzie reakcja. To chyba jest jedyne, jedyne rozwiązanie w tym wszystkim. Ludzie mówią o swoich pasjach. Było takie małżeństwo, na przykład, co o tańcu mówiło. No, wiesz, co ze mną? Też jakiś czas temu. <śmiech> Kolejki o, ta, o tańcu o tym, z gwiazdami, jest, czy o swoim tańcu? Nie, o swoim tańcu. Tam nie wiem. O swoim tańcu. Tak jak my tutaj kurde. opowiadamy o Konstancinie, no to on prowadzi taki podcast Dzikie Miasto, mówi. Ale na przykład, wiesz, o, wiesz, o swoich klimatach. Jaki ze mną... Wydaje mi się, jaki był problem, że ja mam zawsze zajawkę. Taką krótkotrwałą, nie? Że jak jakiś temat mnie zainteresuje, no to drążę, drążę, drążę, tak? Ale jak już wydaje mi się, że go poznałem, dowiedziałem się tego, co chciałem, to nagle w ogóle wiesz, koniec, nie? I potem temat. I, Zaczyna się nie kończyć, tak? Się, I i nie, nie, nie drążę tego w nieskończoność, żeby poznać wszystko, że z kimś tam rozmawiając, żeby wiesz, być w ogóle fachem. No. Tylko nagle, wiesz, odechciewa mi się, tak? I na przykład, jak ktoś z kimś rozmawiam, no to ten ktoś mówi, a ja wszystko wiem o co chodzi, tak? Ale mogę sobie pogadać, ale tam się nie wyrywam tak. z jakimiś nowościami, bo już mnie to nie interesuje, tak? I niestety w tym jest problem. I to mógłby Coś być to mógłby, mogłoby być przeszkodą w nagrywaniu czegoś tam sensowniejszego Zmieniła na kurzom. Dlatego nagraj krótką serię, taki brwa, mini run. Wiesz, Miniseria, jak to mógłbym, mógłbym opowiedzieć o wszystkim po trochu, tak? Ale nigdy nie znalazłby się chyba taki temat, który mógłbym drążyć i drążyć, nie? No ale to dobrze jest. Albo wiesz o po wszystkim próbować. po trochu, albo wiesz, jakieś wąskie tematy, wiesz, nasz tak dogłębnie. Znaczy no właśnie chyba żaden, żaden taki temat jest. Aż tak bardzo wąsko, dogłębnie nie, mnie nie interesuje, nie? Bo z wiekiem, jest tak, z wiek, że... z wiekiem wiesz, mam takie, po, takie spojrzenie na świat, że... Lepiej, lepiej się jara, jara głośnikami, tak, tak jak ty na przykład. Lepiej, lepiej... No a tak, ale jara się, ale wiesz, ale i tak do, do końca nie wie tak dobrze. Więc ale super. zobacz, ja na przykład lubię się spotkać z kumplami, nie wiem, posłucham Bartka, posłucham Michała... I każdy ma coś do powiedzenia ciekawego, tak? I na przykład z tego co oni mówią, ja bardziej bardziej uwierzę im niż gdzieś tam szukając, czytając w internecie. No, na tak? pewno. Sorry, ale Bo powiem Ci, wy, że jak przesłuchałem... Wy jesteście, przesłuchałem... jesteście w, jakich, w jakichś tematach, w jakichś dziedzinach dobrzy, tak? I wasze zdanie bardziej się dla mnie liczy, Jak przesłuchałem niż... dwa dziady z lasu i sprawdziłem ile błędów zrobiłem mówiąc o <śmiech> tym, o. O, no, sorry. O programie Nie o programie wahadłowców. Ale co, w nie, tamtym domku graliśmy. A, tutaj, tam stary, liczba wahadłowców pomylona, no wszystko, no a ostro po prostu, się jak, jak, jak ja cię słuchałem, to po prostu, wiesz, zahipnotyzowany, bo ty sobie tam coś gadasz, gadasz. Nie, no gadasz, bo ja generalnie tak? gadałem w miarę z sensem, ale miałem parę błędów rzeczowych takich no, z grubej i co, rury. I później to są. Wahadłowców było na przykład 6 niż 4. Nie no, ale wiesz, no, na przykład opcja nagrywałem podcast. Ale... Co, ale ludzie, którzy to słuchali, tego słuchali to też pewnie nie, nie kumali bardzo. Część skumała, no. Skumała? Na przykład ostatnio nagrałem podcast o zakazanej planecie parę tygodni no temu. Wiem, nie Leslie wiem. Nielsen, Leslie Nielsen najbardziej znany z roli w Akademii Policyjnej on jako Komer. No tam było nie, nie było, nie było. było, tak, było a ktoś bo... mi dosił, on tam nie grał. Totalnie, a ja tak <śmiech> to nie, nie, nie Jego w ogóle w żadnej części nie było. Jego, tak. A Ale tam napisałeś, że o, muszę sprawdzić coś tam i później chyba sorry, że, że to... no, no ma się takie wpadki, wiesz, no, kluczem też jest do tego, że jak masz taką wpadkę, no, przyznaj, to nie Bartek, robisz że... z siebie buca, ale po prostu to jest normalne, że jak ma jakąś tam wiedzę, ale, Bartek, ale tak jak no, mówisz, no nie zgłębiasz wszystkiego. Ale z wiekiem pewne rzeczy się mieszają, tak? Tobie to się tak wydaje, jest. że to jest prawda, a nagle okazuje się, że coś... A to się, że to coś... sen. Tak. Nie, no, że... Wiecie że taką akcję cały czas? <laughs> Jaką? Kiedyś, jak byłem mały, miałem taki sen, wiesz, że miałem jakiś motor taki, bo zawsze marzyłem... To jest, to jakiś jest czas masiaka. <laughs> nie, ale wiecie, <laughs> dawaj, dawaj. naprawdę, zawsze marzyłem, żeby mieć jakiś week. motor, wszystko jedno, komara, nie? Rodzice nigdy nie chcieli mi kupić, że się zabije, nie? Mm -hmm. I wiesz, i przez jakiś. I miałem kiedyś taki sen właśnie, że miałem jakiś sprzęt, taki motor i jeździłem tak po Polach, wiesz tutaj sobie. I ten sen po jakimś czasie do tej pory wydaje mi się, jakby to była rzeczywistość, wiesz? Mhm. Naprawdę. A znaczy... W w teraz czasami mi się tak to przypomina kurde, w tamtym momencie mówię, jak ci się śniło to nie była rzeczywistość ale teraz no to był sen, ale teraz mam wrażenie, że ten sen jest rzeczywistością ostatnio się na tym trochę zastanawiałem. ale co, nie wiem, masz fazę, że zamkniesz oczy i myślisz o tym śnie i wyobrażasz nie, nie mam sobie, takiej że fazy, że tylko ten sen jedziesz, mi się tak przetworzył czy kurde, że to była rzeczywistość, a tak nie, nie było bo nikt nie miałem. No? no dokładnie, wiesz, ale nigdy nie miałem żadnego motoru a Pętasz, jaro? ale czasem tak we śnie bywa, nie? ja a wiem, nie, to ale co chodzi? To Jak żeśmy spotkali, już nie pamiętam kogo, to spotkaliśmy z Włeską na wygonie i dał nam się przejechać. Nie, nie, to nie ze mną. To z Tomasem. I cieliśmy no bo nas czas, po jeszcze to jest kumałem. to to już tam szła maszyna. Ale wiesz, miała scentrowane przednie koło trochę. No. I trzeba było pod kątem trzymać kierownicę. Poza no. tym miała ostre odejścia na bruzdach było tak, że jak jechaliśmy, no tak. to wiesz, ja w jedną stronę z tyłu, tu prawie tam plecami szorowałem po ziemi, bo ona, wiesz, wastawała dęba 45 stopni no. i szła na tylny. To kiedyś, a z powrotem, jak ja przyciąłem, poczułem, wiesz, ten silnik ma jednak no kopa. No na pewno, no kurde się Wiesz, to się wydaje, wydaje nie jest duży motorek, stary rupieć. To ciężkie w dodatku, no. ale jak poszła zasrana, no. To, jest, to e, też ja te wspominam. Coś, coś kiedyś pamiętam jakąś opowieść tam z Tomasem, że gdzieś w ogóle ktoś gdzieś wjechał, jakieś krzaki. Dobrze pamiętam, to było gdzieś zielona, tutaj polna. Czym wjechał? Była taka opowieść jakąś włeską właśnie. To nie ze mną. To nie, pamię nie pamiętasz tego, ale wydaje mi się, Tylko że Tylko pamiętam że właśnie... jak pojechaliśmy do Powsina, do Parku Kultury. Na rowerach zjeżdżaliśmy z góry przez las, jak wyciąłem growera w jakimś rowie. No a, jak a wstałem, tam były takie trasy do zjazdu to była taka akcja, że złapaliśmy się traktora uh -huh. przyczepy, ja się złapałem ale za mną się jeszcze złapał jeden koleś mnie i no. kolejny jego i tak dalej I się zachwiałem i się wywaliłem za tym traktorem ale tak, że przednie koło no. poszło mi pod koło odwozu uh -huh. i mi je tak wygięło ostro no. mi się ale... nic nie stało wiesz, no tyle no nie. co się wywalić na rowerze na asfalcie to tam łapy poobcierane i koniec pieśni ale to jest Ale tak bardzo, bo tak... Się bardziej powoła, Nie, no mogłem się no. przerwie się chyba no. z tyłu, więc no. tak poszedłem tylko zaczepiło kołem. No, wiesz, koło się. Od roweru, Jak nie? człowiek jest młodszy, to tam myślisz, że się zastanawia nad takimi sprawami. Mm. To, wie, to też kol... prawda. Idziesz na całość, nie? Jest fajnie, no to Dobra. się bawisz. Nie zwracasz uwagi. ja pamiętam z... rowerem z górki to zawsze Ale się Ale za na całość, jest to... nie? Za jednym <laughs> wyjątkiem jak sura yeah. sieknął z tego kabla, co wisiał na prombie, na tym, na estakadzie. No. jak się bujał, co sieknął a czy zerwał się, czy... nie pamiętam jak to było, w każdym razie on czy się puścił, spadł no to no. było tak, że przeleżał w domu ładnych parę dni z kołnierzem, bo się obił zdrowo no to nieźle musiał pierdolnąć ale pamiętasz, że jak byliśmy <śmiech> kiedyś w trzech z Tomasem, ja też spróbowałem pierwszy jak pojechałem, kurwa, kółeczkę zakręciłem tak, że... ale nie, słyszysz Bartek i chciałem wrócić dwie już wracałem do owału, tak? No. I też pierdolnę Alina. Jak pierdolnę na plecy, to tak wiesz, staję, podniosłem oddech. się, tak, szedłem na górę i wy się pytacie jak tam, ja mówię, spokojnie, a w klacie. No. Ale i tak, tak. I, z, i za, ja chwilę, za chwilę dajcie, nie? Że ale ktoś jak... walnął na plecy no. i stracił oddech, ale wiesz. I powiem... To jest jedna sytuacja, jak pamiętam, że się komuś coś stało, a druga Ale to sytuacja, było normalnie, sesz, wiesz, a wiesz. Pamiętasz, a... w Hardzinie skoczył i sobie też przetrącił karę. No. A czy nie, no, mnie, mnie przy tym nie było, ale. Też nie też no, nie, ale znasz historię. No Potem tym, żeśmy go w stocerze. Szpitalu, w szpitalu, w szpitalu, no leżał w stocerze. Przez no, dwa tygodnie. No. Zdrowo się ob ale nie, No, no bo, bo tak, klasyczny przykład głupoty, wiesz, walną od nami, ale wiesz, no. to, to, tam. Wtedy była taka sytuacja. I tak na specjalnie mi się nie stało. Ja, ale tak. wiesz, Michał była taka sytuacja, bo bram. Bo... Ja to nie skaczę, wiesz, że Michał pod, bo, Była sytuacja podbrąkowa, że. Like. Wiesz, gdyby coś poszło nie tak, to on by już na wózku tylko no to jeździł, nie? No to tak. No to on wiesz, było problem, problem z kręgosłupem. To pamiętam, to, jest, że przeszczepiali mu bajt, kawałek nie? kości do kręgów. Mhm. Bo któryś sobie rzeczywiście ostro rozwalił. To wiesz, to, to, to nie są takie. Ale to i tak miał super fuksa, wiesz. No miał, naprawdę no, kłóra, mi się wydaje, to... że miał naprawdę szczęście, no. bo coś by poszło nie tak i wiesz, już na wózku inwaliskiem do no, końca naprawdę. życia, nie. I co wtedy zrobisz, co? Na re... Z renty wyżyjesz, tak? Jak dodam wiesz, ci dwie, trzy renty, bo tak by wyszło. A wiesz, jeszcze wtedy nie znał swojej żony i, i co, I myślisz, żeby ją poznał? A to jest się żony... hajtał już? Tak, no już Dawno. W, w tamtym roku chyba, czy czy w 2010, już nie pamiętam. I co, myślisz, że on by wyrywał tą pannę, jakby był na wózkim inwalidzkim? Niestety, nie, nie sorry, wiem. ale świat jest tak okrutny, że... No i tym Niestety, no. nie do końca optymistycznym akcentem. Nie no, ale lecimy chyba dalej, no, żeby trochę poprawić tak? humor. No. no skończy nam się alkohol. No dobrze. Nie no, no jest jeszcze łyk. Weź sobie u pół. <głos> nie no, bo szkoda tak kończyć takim pesymistycznym akcentem. Ale zawsze jest taki pesymistyczny akcent. Nie, nie. Nie, ale czekaj Bartek, bo nie powiedziałeś o tych kategoriach wszystkich. Tylko trzy są? Ja powiedziałeś, że jest, jest właśnie kilka. osobowość. Jest non-profit, jest zawodowy. No nie pamiętam wszystkich, no kilka jest. I co sobie wybierasz, tak? Do której kategorii? Do której się zgłaszasz, tak. No mhm. jakże wiesz, no. Ciekawa sprawa. A kto to w ogóle zorganizował ten cały europejski? podcasterska taka, wiesz, z różnych zakątków Europy. A co, że się na forum zgadali? A nie wiem dokładnie jak to było. Tylko no się dowiedziałeś, weźmy, że jest taka akcja, tak? Możliwe też było, że, że sponsor yy, jakoś tam gdzieś zaproponował coś takiego. No, no, trudno jest mi teraz powiedzieć. Uh -huh. jak... Ale coś takiego jest. Ale to co, 2000 kiedy będzie ogłoszenie wyników? No teraz jakoś w ciągu paru tygodni. Znaczy tych krajowych, tak? Rozgrywek wszystkich, no najpierw w poszczególnych yy, krajach. To chyba akurat krajowe i europejskie są jednocześnie ogłaszane. Jakoś tam w no odstępie to, to... bardzo krótkim, tak. Bo też jest podejmowane. No, decyzja... ale chyba najpierw, jest że najpierw są krajowe i dopiero no zwycięzcy tak, krajowe pos poszczególnych są krajów. w stronę głosowania internetowego przez podcasterów i słuchaczy. No tak, ale później zwycięzcy w poszczególnych krajach awansują i są wybierani do europejskich. Tak. Kto wybiera wtedy? Nie wiem, jury jury, jakieś, jest międzynarodowe. Tak. Jest jakieś jury, tak? Jest międzynarodowy. Ale jury. kto w tym jsi jest? Jakiś tam no podcasterzy. Z różnych tacy krajów. w ogóle guru europejscy. Tak, z różnych krajów. Ale kojarzysz tych ludzi? Coś słuchałeś czy niektórych i o czym oni gadają w ogóle? Różnie. Czym są tacy w ogóle no, tak, to mega. Nie też różnie, wiesz. Ale muszą być czymś mega ekstra, bo równie dobrze ty mógłbyś takim. Wiesz, no, jury oni być, są nie? byli gdzieś tam pomysłodawcami, więc gdybym ja był pomysłodawcą, to też pewnie gdzieś tam jest tak, że zwycięzcy chyba są też zapraszani do jury. A, czy w tych poprzednich edycjach? Tak. tak? No to dobra, to w tym roku wygrywasz i będziesz w przyszłym jury, tak? Czyli ja sobie coś... Nie wiem, czy będę, no. Ja no mi... nie wiem, czy wygram. Ja sobie coś tam nagram i mnie wybierzesz. Ja mogę cię wybrać, ale wiesz, ja najpierw ja, ale jest głosowanie, to internetowe. Najpierw Zawsze głosowanie co... internetowe. Zawsze internetowe, że słuchacze muszą. Zawsze też. Michał trzeba mieć plecy i znajomości. Ale dokładnie no nie wiesz, na tym to polega wszyscy. Tak się kręci. Ale to tak podchodzi, wiesz, bo gdyby miało y, wpływ y, duży, wiesz publiczność. Wiele osób to normalnie jak prawie jak Eurowizja. W Więc z tym bardziej optymistycznym akcentem, tylko muszę ściągnąć gawiczkę. Myślę, że to... odcinek.